Również opowiada o pewnym Francuzie, który uciekał, ale dlaczego? A, no to już się dowiecie ze wspaniałego podcastu Papa Café. Bardzo dobry podcast. 23 grudnia, opowieść pastora przedsiębiorcy: jak święta mogą pomóc w biznesie? Na to pytanie, jeżeli chcesz uzyskać odpowiedź, musisz wysłać podcastu.